Wszystkie prawa Był gościem trwającej audycji Teraz Świat z lotu Drozda kilka tygodni temu. Wtedy wspominał pierwszą podróż przez góry Iranu. Łukasz Supergan znowu jest w trasie. Tym razem maszeruje przez Islandię. Od kilku dni idzie ze wschodniej do zachodniej części wyspy. Spotkałem się z nim tydzień, tydzień temu, w poniedziałek, dosłownie kilkanaście minut przed jego wyjazdem na Islandię, by pomachać się na pożegnanie chusteczką oraz zadać kilka pytań plecak zapakowany, to będzie twój przyjaciel na najbliższy miesiąc. Powiedz mi, jak reaguje twój organizm na takie sytuacje tuż przed wyjazdem. Czy to jest stres, czy poczucie, no dobrze, w końcu już wreszcie jadę, a może niepewność, ulga? Nie, to jest takie poczucie nierzeczywistości, znaczy mam wrażenie, że to nie do końca dzieje się naprawdę i chyba coś tu jest nie tak. To jest tylko chwilowe. Także chyba potrzebuję paru dni w ogóle, żeby przyzwyczaić, żeby wdrożyć się w taki ciąg podróży i myślę, że to będzie dopiero na miejscu. Tak sobie pomyślałem, że te dźwięki, które nas teraz otaczają, dźwięki kółek od walizek, przechodzących ludzi, przejeżdżających autobusów, bo jesteśmy na przystanku jednego z busów, które jeżdżą po Polsce i przewożą ludzi, nie tylko po Polsce zresztą, przewożą z jednego miejsca na drugi, potem wsiadasz w samolot i potem czeka cię mniej więcej miesiąc, tak to sobie zaplanowałeś, miesiąc pieszo na Islandii i tam dźwięki będą zupełnie inne. Jesteś w stanie sobie to wyobrazić? Nie, ale w ogóle staram się nie, nie spodziewać niczego po Islandii. Miewałem tak w paru podróżach, że jechałem gdzieś i miałem oczekiwania. Miałem na przykład oczekiwania, że spotkam konkretnych ludzi, dotrę w konkretne miejsca, zobaczę jakieś konkretne rzeczy i to nie wypala w tej chwili jadąc do Islandii mam plan przejścia tej wyspy w poprzek, natomiast nie mam jakichś takich oczekiwań, nie mam takiej żelaznej listy, wiem, że koniecznie chcę zobaczyć to lub tamto, albo że spotka mnie to lub tamto. Ale coś planujesz. Jakiś plan musi być i z tego planu wynika choćby zawartość twojego plecaka. Plan jest nawet ścisły, ale wychodzę z założenia, że plany są po to, żeby je zmieniać. Mi zawsze najlepiej wychodzi coś, co nazywam dobrze zaplanowaną improwizacją, czyli mam w plecaku kilkanaście arkuszy map, bardzo szczegółowych takich map topograficznych Islandii. Na tych mapach mam rozpisaną mniej więcej z dokładnością do kilku kilometrów trasy przez całą wyspę, ale wiem, że ta trasa w ogóle może, może wyglądać zupełnie inaczej w rzeczywistości. Więc jestem dobrze przygotowany, ale daję sobie prawo do kompletnej improwizacji potem, tam na koniec. Co w plecaku? Mm. Bo tym razem musiałbyś zabrać niemal wszystko ze sobą, bo sklepów po drodze w okolicy wulkanów, gejzerów, rzek nie będzie zbyt wiele. Wiem, że będę przecinać dwie albo trzy drogi przez całą wyspę i nie są to drogi asfaltowe, żeby było ciekawe. Wiem, że będę spotykać tam ludzi, którzy podróżują w poprzek wyspy, ale prawdopodobnie nikogo, kto będzie szedł taką samą trasą. To, co zabieram, to jest właśnie kompletny sprzęt, który musi mi zapewnić przeżycie, czyli ubrania. Ciepłe ubrania, bo Islandia pod tym względem bywa, bywa okrutna. Ubranie nieprzemakalne, namiot, śpiwór. Cały sprzęt biwakowy, sprzęt do gotowania, apteczka pierwszej pomocy, sprzęt fotograficzny, komplet baterii do aparatu i telefonu. Właściwie wszystko to, co muszę mieć, żeby przeżyć przez 3 tygodnie. Mam ze sobą komunikator satelitarny, który będę wysyłać pewien czas sygnały, oznaczając miejsca, gdzie jestem, i który mogę potencjalnie wezwać pomoc. No i oczywiście sporo jedzenia, natomiast część jedzenia kupuję już tam na miejscu w Rykjawiku i obliczam, że na starcie pojawi się mniej więcej z 25-26 kg, z czego około 14-16 to będzie samo, samo jedzenie na 3 tygodnie. Na śniadanie zwykle będzie, co? Śniadanie to owsianka albo pire ziemniaczane. Typowy posiłek <głos> długodystansowców. <głos> Gdzieś w ciągu dnia jakieś przekąski, najczęściej czekolada, orzechy, jakieś słodycze. Pod koniec dnia będą to prawdopodobnie jakieś płatki czy różnego rodzaju kasze z sosem. Bardzo prosta w sumie rzecz, ale bardzo skondensowana, kaloryczna i jednocześnie odżywcza. Od czasu do czasu trochę jakichś islandzkich przysmaków typu suszona ryba albo albo jakaś no ogólnie ryba w puszce. Z tym ostrożnie, bo to bywa różnie. Eee, nie, nie będzie żadnych eksperymentów, takich typu fermentowana płetwa rekina czy coś. O, o to chciałem powiedzieć? Nie, takich eksperymentów nie będzie, bo wiem, że tam jakby. Jeżeli żołądek czegoś nie będzie tolerować w samym środku islandzkiego interioru, to w ogóle będzie tragedia. Więc mały zastrzyk białka w postaci islandzkiej ryby suszonej gdzieś tam w środku, w środku wysp będzie mile widziany. No i to właściwie tyle. Takie kompletne wyposażenie na przeżycie trzech tygodni. Rozmawiamy 18 lipca w poniedziałek rano. O której godzinie mniej więcej jakiego dnia wyruszysz już z plecakiem idąc po islandzkiej ziemi? Dzisiejszy dzień zajmie mi w ogóle dotarcie na Islandię. Jutrzejszy dzień to ostatnie zakupy, przygotowania, spotkania z polskimi dziennikarzami w Reykjaviku i spotkania, co dla mnie ważne, z lokalnymi służbami ratowniczymi. Moim takim zgryzem, mogę powiedzieć, w czasie przejścia Islandii paradoksalnie nie jest pogoda, nie jest trudny teren, przede wszystkim są to rzeki lodowcowe, których przekraczanie bywa trudne, czasami wręcz niemożliwe i zdarzają się wypadki, Porwania przez takie rzeki turystów, którzy próbują je przekraczać. To jest moje największe zmartwienie i spotykam się z ratownikami, żeby pobrać od nich odpowiednie informacje, które rzeki mogą stanowić dla mnie problem, gdzie mogę nie dać rady przejść. Którego dnia w sierpniu, zakładam, masz nadzieję wrócić w całości z plecakiem troszkę odchudzonym do Polski? 15-20 sierpnia to taki plan wstępny. Trzy tygodnie daję sobie na przejście całej wyspy. Może odrobinę więcej, więc po czterech tygodniach powinienem, od dzisiaj powinienem móc powiedzieć, że udało się albo nie. To rozkoszuję się tymi miejskimi dźwiękami, które nas otaczają, bo za chwilę to już będzie rzadkość dla ciebie. Dzięki. Dzięki wielkie. Łukasz Supergan, który idzie przez Islandię ze wschodu na zachód w niedzielę donosił na swoim facebookowym profilu Pogoda typowo islandzka, ale idę bardzo powoli. Ciężar plecaka kompletnie niszczy. Konieczny może być dzień odpoczynku, zmniejszenie wagi bagażu albo jedno i drugie, byle przeżyć do końca dnia. To teraz główny cel. Jeśli kolejne dwa, trzy dni puszczą, dalej powinno być już lepiej. Trzymamy kciuki. Postępy tej wyprawy można śledzić na stronie www.łukaszsupergan.pl.